stron internetowych, ze względu na to, że na poprzedniej stronie miałem różne problemy. Mam nadzieję, że przy, nowych, przy nowej stronie, tutaj właśnie na WordPressie wszystko będzie mi dobrze działać. Podcasty będą nadawane dalej na takich samych warunkach, czyli raz na dwa tygodnie taką samą konwencją, czyli na zmianę odcinek degustacyjny z odcinkiem takim opisowym. Zapraszam do słuchania kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia.